12. Nerwowo ruszałam nogą, nie mogąc przestać. Siedzieliśmy w małym, szklanym pomieszczeniu przy stole, na którym leżała tabliczka tako. Nasze sylwetki odbijały się w ścianach, jak w lustrze. Patrzyliśmy na siebie, czekając na rozpoczęcie kolejnej rundy. Z niepokojem zerknęłam na pękate czarne plecaki leżące pod wejściem. Poprzedniego wieczoru siedzieliśmy do późna, wyczyniając z tabliczką najróżniejsze rzeczy, ale nic się na niej nie pojawiło. Ines obgryzała skórę na ustach, Vicky zaczęła przyglądać się swoim dłoniom. Amelia, jak zahipnotyzowana, wpatrywała się w tako i tylko Eustachy sprawiał wrażenie, jakby się niczym nie przejmował. W końcu drzwi otworzyły się, a do środka wszedł Oliver. Zaraz usłyszycie gwizdek i zaczynamy. Waszym zadaniem jest przygotować eliksir. Eliksir? Nic nie powiedzieli na temat tako? Zapytała Ines z nutą nadziei w głosie, ale przyjaciel pokręcił głową. Rozległ się gwizd I co teraz? pytała Wiktoria Nagle zobaczyłam, że na tabliczce pojawia się tekst, a Ines wypuściła z ulgą powietrze Wystarczyło poczekać, zaśmiała się głośno Ale wcale nie ułatwiło to zadania, kolejne rymowanki Przysunęłam się bliżej, rzeczywiście, zamiast konkretnych składników zapisane były hasła To chyba ich lokalizacje, powiedział cicho Eustachy Musimy zgadnąć ich miejsce i tam lecieć. Cholera, wystarczy, że źle odgadniemy i będzie po sprawie. To zadanie może trwać tygodniami. Tak jak zapowiadali, westchnęła Amelia. Zerknęłam na pierwszą rymowankę, ale nie miałam najmniejszego pojęcia, o co może chodzić. Zjechałam wzrokiem na kolejną. Eliksirów co niemiara, zabawimy dziś do rana, śpiewać głośno dziś będziemy, choć do wieży nie idziemy. Przeczytałam wierszyk i od razu przyszły mi do głowy skojarzenia. Przeczytałam jeszcze raz i byłam prawie pewna. Ten składnik będzie najłatwiej znaleźć, powiedziałam. Chyba chodzi o wichrowe wzgórze. Ines zerknęła na tekst, który wskazałam i kiwnęła głową. Najlepsze eliksiry, zabawa i śpiew do rana. Tak, chodzi o wichrowe. Zamilkła jeszcze na chwilę. Dobra, więc lecimy tam od razu. W międzyczasie myślcie nad kolejnymi. Rzuciliśmy się w stronę wyjścia po drodze zabierając plecaki. — Gotowi? — zapytała Ines i otworzyła drzwi. Dotarły do mnie wrzaski i zorientowałam się, że nie jesteśmy sami. Dookoła na trybunach siedzieli drakanie z flagami wysp. Zrobiło mi się niedobrze. Na szerokiej polanie czekały już na nas smoki. Od razu wyczułam, które stworzenia są z dżibanu. Łypały na wszystkich groźnie i ruszając się niespokojnie wypuszczały parę z nozdrzy. Jeden z nich, koloru przypominającego piasek, był nadzwyczaj duży. Pewnie jak jego właściciel. Spojrzał na mnie, a skóra przykłach mu się uniosła. Nagle drzwi z pomieszczenia obok otworzyły się i wybiegła z nich drużyna Alrakis. Znajomy Ines pomachał do niej i wyprzedził ją, dosiadając swojego smoka. Podbiegłam do Sulirada, który wyglądał na zdenerwowanego. Jego nozdrza rozchylały się i zwężały, a z pomiędzy kłów wydobył się kłomp dymu, od którego drażniło mnie w nosie. Na mój widok zniżył szyję jakby w oczekiwaniu na dotyk. Wyciągnęłam rękę i musnęłam chłodne łuski. Smok przymrużył oczy i poczułam, jak nasza energia się łączy, a mój umysł ogarnia spokój. Anna! Ktoś mnie zawołał. Reszta siedziała już na smokach. Część się poderwała. Wskoczyłam na grzbiet. Leć do wichrowego wzgórza! Szepnęłam do smoka. Naprężył mięśnie i rozpostarł skrzydła, a tłum zawiwatował, gdy wznieśliśmy się nad trybuny. Znajdowaliśmy się po drugiej stronie wyspy, wysoko w górach, gdzie nigdzie wcześniej nie byłam, a pod nami, kawałek dalej, zbudowano terrarium. Patrzyłam na kręte ścieżki, nie wierząc, że poprzedniego dnia byłam w środku. Ścisnęło mnie w żołądku na myśl, że wszyscy patrzyli na moją przeprawę. Porzuciłam tę myśl i skupiłam się na celu. Po kilkunastu minutach znaleźliśmy się na rynku, który był pusty jak nigdy. Wszyscy musieli się zgromadzić przy labiryncie. Sulirat wylądował miękko i zaskoczyłam, jak uczył mnie Eustachy. Stanęłam razem z resztą przed zamkniętymi drzwiami pod szyldem wichrowego wzgórza, czując rosnącą gulę w gardle. Jeszcze niedawno byłam w tym miejscu prawie codziennie, a teraz nie wchodziłam do środka przez kilka miesięcy. — Nikogo nie ma? — zdziwiła się Wiki. Inez walczyła z klamką w kształcie kranika. — Zamknijcie oczy — powiedziałam, na co wszyscy spojrzeli na mnie zdziwieni. — No, zamknijcie — powtórzyłam. Bardzo dobrze znałam to miejsce. Podeszłam do okna i znalazłam lekko wystającą cegłę. To była zaprojektowana kryjówka na klucz. Nigdy wcześniej z niej nie korzystałam, ale Zenek pokazał mi ją na wszelki wypadek, jeśli zapomnę własnego kompletu. Nigdy bym nie pomyślała, że skorzystam z niej w takiej sytuacji. Złapałam twardą cegłę i wyciągnęłam. W dziurze był klucz, który złapałam i zakryłam schowek. Już wymamrotałam, podchodząc do drzwi. Wcale nie chciałam tam wchodzić. To było jak otwieranie szkatułki z rozdzierającymi serce wspomnieniami. Miejsce, w którym przez chwilę czułam się dobrze i pewnie. Pełne uśmiechu i radości, teraz przypominało pogrzebane dobre chwile. Przeszłam przez próg, a reszta natychmiast mnie minęła i kazała zamknąć drzwi. Zastygłam i przeniosłam się w przeszłość. To tu, pierwszego dnia, wpadłam na Williama. Spędzałam czas z Ekawirem, Hammingiem i Zenkiem, a teraz każdy z nich zniknął. Humming nie żył, a reszta nagle przytłoczył mnie ciężar jego nieruchomego ciała na moich rękach. Zakręciło mi się w głowie. Musiałam stąd wybiec, uciec jak najdalej. An, wszystko okej? Okay? Wyglądasz blado. Oliver położył mi dłoń na ramieniu, a drugą otarł spływającą po policzku łzę. Nie, tak. Popatrzyłam w jego oczy pełne troski, której nie chciałam przyjąć. A co, jeśli jego też stracę? Wszystko w porządku. Wzięłam głęboki wdech i wymusiłam uśmiech, wiedząc, że się na niego nie nabierzem, ale może da mi na chwilę spokój. Reszta na szczęście nie zorientowała się, że odpłynęłam. Rozglądali się sami, nie wiedząc, czego szukają. Anna, pracowałaś tu? Są tu jakieś inne skrytki? Pokręciłam głową. Weszłam za ladę i zaczęłam przeglądać szafki. W tym momencie Eustachy otworzył drzwi pracowni, miejsce, w którym jeszcze nie byłam, i tylko Zenek miał prawo tam wejść. Poczułam się nieswojo. Tam zaczęłam, ale zamilkłam. To już nie miało znaczenia. Weszłam za nim do środka. Pomieszczenie przypominało jedno z pokoi w laboratorium w wieży. Pod ścianami ustawione były regały pełne buteleczek wypełnionych kolorowymi płynami, a na środku szeroki stół z palnikiem. Kilka beczek, zapewne z napojami, znajdowało się pod ścianą. Tu też nic, skomentowałam, rozglądając się uważnie. Czekaj! Wiki zrobiła kilka kroków tam i z powrotem, a podłoga zaskrzypiała. Zatrzymała się w tym miejscu i podskoczyła. Coś tam jest! Zwinęła w rulon stary dywan i krzyknęła uradowana. Znalazłam symbole! Kucnęła na podłodze i zaczęła dotykać desek, na których namalowane były symbole wysp. Ha! Krzyknęła uradowana i po chwili uniosła klapę ukrytą w podłodze. Wytrzeszczyłam oczy, patrząc na wąskie schody, które prowadziły prosto w ciemność. Panie przodem! Eustachy machnął ręką w przejście. Nie tym razem, burknęłam. Boisz się ciemności? Czemu nikomu nie powiedziałaś? Nie lubię się chwalić słabymi stronami. Zmrużyłam oczy, wpatrując się w chłopaka. Nie chciałam tam wchodzić i to nawet nie ze względu na strach, ale na szacunek do Zenka. Czy wiedział o tym wszystkim? Czy organizatorzy zrobili to bez jego zgody? Nie miałam pojęcia. Ines weszła do pomieszczenia i cmoknęła z uznaniem. Eustachy zszedł pierwszy. Ines nie wytrzymała i poszła za nim. – Amelia! Złaś tu ze swoją intuicją! – rozległo się wołanie z dołu. Amelia wywróciła oczami i poszła, zostawiając nas samych. Wzdrygnęłam się, gdy z piwnicy rozległ się głośny trzask. Przygryzając wargę, czekałam na jakieś wieści. Miałam nadzieję, że znajdziemy co trzeba i opuścimy to miejsce. Potem z dziury wyszła Ines z szerokim uśmiechem. – Mamy to! Nie wiemy, czy był tu ktoś wcześniej. Chyba wystawiają tylko po jednym składniku naraz. Wyciągnęła rękę, w której znajdowała się szklana buteleczka, ale to jej zawartość zrobiła na mnie wrażenie. Nie byłam pewna, czy to był kwiatek, czy skrzydło motyla, ale coś delikatnego, mieniącego się barwami tęczy. Skąd wiecie, że to to? Pokazała karteczkę z napisem RAJD, right, skrzydło kaliomemnon. Szybko poszło, co dalej? Chyba rozszyfrowałam kolejny wierszyk. Wymamrotała Amelia, wpatrując się w tako. Musimy lecieć na tuban. Przypomniało mi się, że to właśnie o tej wyspie wspominał mistrz. Lecieliśmy już kilka godzin i powoli zaczęłam odczuwać zmęczenie. Sulirat wydawał się niespokojny i jak zawsze trzymał się z dala od smoka Ines. Od kiedy szczerze porozmawiałam z Amelią, wydawało się, że jej smok zaczął akceptować naszą obecność, a przynajmniej nie próbował nas zabić. Przez cały czas spoglądałam na horyzont, a problemy na ziemi i wyspach zaczęły blednąć. Choć wiedziałam, że to tylko chwilowa ułuda wspólnych lotów z Suliradem, nowy strój sprawował się podczas lotu znakomicie. Materiał idealnie układał się na ciele i chronił przed zimnym wiatrem i niską temperaturą. W końcu chmury przed nami zaczęły gęstnieć. Owładnął mną niewyjaśniony niepokój. Nerwowo zerkałam na boki, upewniając się, że nagle za chmur nie wyłoni się czarny smok. Wlecieliśmy prosto w burzę. Przez chwilę nic nie widziałam, ale w pełni ufałam Suliratowi. Tuban przywitał nas falą gorąca i wilgoci tak gęstej, jakby całą wyspę spowijała mgła. Z trudem nabierałam powietrza, zupełnie jakbym wdychała gorącą parę z gotującego się czajnika. Pod nami rozciągały się bujne lasy. Smok Ines nagle skręcił, a pozostałe poleciały za nim. Nogi zaczęły mi mrowieć, a mięśnie się trząść. Byłam zmęczona. Teraz pod nami znajdowało się ogromne jezioro. Kiedy przelatywaliśmy nad jego ośrodkiem, zmarszczyłam z niepokojem brwi, wpatrując się w głęboką taflę wody tak ciemną, że nie było widać dna. Nagle coś w jeziorze się poruszyło. Przełknęłam ślinę. Musiało mi się wydawać. Wpatrywałam się w wodę jak zahipnotyzowana. Nie mogłam oderwać wzroku, choć bałam się, że naprawdę coś tam jest. Coś, co mnie przyciągało. Coś... Całą siłą woli zmusiłam się, żeby odwrócić wzrok. Daleko, na skraju jeziora, ujrzałam czerwone namioty rozbite nad brzegiem, więc skierowaliśmy się w przeciwnym kierunku. Sulirat zgrabnie wylądował na zarośniętym brzegu, pozwalając mi zejść, a następnie wszedł do wody, rozbryzgując dookoła chłodne krople. Ze zdziwieniem patrzyłam, jak reszta smoków wchodzi za nim. Zanurzyły wielkie cielska aż po szyję, po czym zastygły, zamykając powieki. Wyglądały jak wielkie węże wystające nad tafli jeziora. Jeśli takie kiedyś żyły na ziemi, nic dziwnego, że ludzie pisali o potworze z Loch Ness. To normalne? – zapytałam podchodząc do Ines, która wzruszyła ramionami. Pewnie regenerują się po locie. Następnie zwróciła się do reszty. Chodźcie tu. Widzieliście po drodze obozowisko? To drużyna Dżibanu, która już tu dotarła. Musimy na nich uważać. Jeśli nie znajdziemy dzisiaj składnika, będziemy robić warty w nocy, bo nie wiadomo, co kombinują. Zostawmy ich w spokoju. Omijamy i skupiamy się na poszukiwaniu składników. Jasne? Ale najpierw odpocznijmy przez chwilę. Wszyscy kiwnęli głowami. Rozejrzałam się dookoła. Składniki mogły być ukryte wszędzie, na tak rozległym terenie. A co gorsza, znowu nie wiedzieliśmy, czego dokładnie szukać. Westchnęłam. Zrzuciłam plecak na kamienną plażę i rozluźniłam napięte barki. Zmęczona, Oliver podszedł do mnie i podał paczkę ciastek. Trochę, a ty? Sięgnęłam po nią i usiadłam na ziemi. Pewnie będę miał zakwasy, a po tym całym rajdzie nie wstanę z łóżka przez tydzień. Zaśmiałam się głośno. Wpatrywałam się w jezioro, jakby oczekując czegoś. Miałam ochotę wejść do środka i zanurkować, zupełnie jak smoki. Obiecuję, że po wszystkim będę ci gotować i podawać jedzenie do łóżka. Trzymam cię za słowo. Ej, kochasie, do roboty, warknęła Amelia na co tylko wywróciłam oczami. Nagle wyczułam, że ktoś się zbliża. Nie tylko ja, bo Ines skierowała wzrok w tę samą stronę. Ktoś idzie? Ja będę mówiła. Uważajcie, możemy się spodziewać wszystkiego. Wydężyła zmysły i gdy poznałam, kto idzie, wstałam zaciskając pięści i napięłam wszystkie mięśnie. Lora, warknęłam. Szła naprzedzie z irytującym uśmieszkiem, który chciałam zmyć pięścią. Obok niej stał Olbrzym i oczywiście akrobatka. Kogo my tu mamy? spytała dziewczyna, przelatując po nas wzrokiem i zatrzymując się na Oliverze to ja powinnam z wami być całe szczęście, że nie jesteś mruknęła Ines. coś mówiłaś? nie dosłyszałam nie wiedziałam, że zostałaś przydzielona do Dżibanu i jak wam idzie? mam nadzieję, że nie będziemy się więcej spotykać poprawiła, siląc się na neutralny ton też mam taką nadzieję akrobatka wyszła naprzód i skrzyżowała ręce na piersiach jestem Ania, liderka Djibanu. Przyszliśmy tylko z ostrzeżeniem. Nie zbliżajcie się do naszego obozu, a nic wam się nie stanie. Na jej słowa Ines wybuchła śmiechem. Tego samego oczekujemy od was, warknęła. No, to ustalone, powiedziała rywalka i wszyscy jak na rozkaz odwrócili się. Lora zerknęła przez ramię i rzuciła mi wredny uśmiech. Co ona do mnie ma? Westchnęłam cicho. Dobra, olejmy ich i bierzmy się do roboty. Włączcie intuicję, szukajcie jakichkolwiek wskazówek, trupów, no, czegokolwiek podejrzanego. W Wichrowym były symbole wysp, może tu też będzie coś oznaczone? Rozeszliśmy się. Szłam wzdłuż skalnego brzegu, wpatrując się w przezroczystą wodę, przez którą widać było kolorowe kamienie. Sulirat w końcu poruszył się i otworzył powieki, wpatrując się we mnie. Usiadłam na jednej z płaskich skał i zamknęłam oczy. Czekał na ciebie. Głos Sulirada rozbrzmiał w mojej głowie. Kto? Niedługo go poznasz. Możemy rozmawiać na odległość? Zdziwiłam się. To nie jest zwykłe jezioro. Jest przepełnione energią. Sulirad zniknął. Pozwoliłam przelatywać moim myślom, nie skupiając się na żadnej z nich. Nagle znalazłam się w czerni, a moje ciało przeszył dreszcz. Zobaczyłam energię. Siatka kolorowych nici pokrywała świat, to łącząc się, to urywając. Od razu mogłam wyczuć energię Sulirada, ale tym razem wydawała się inna, silniejsza. Uchyliłam powieki. Smok nadal siedział w tym samym miejscu, zanurzony w wodzie. Zamknęłam oczy. Nagle zabrakło mi oddechu, jakby coś ścisnęło mi płuca. Wszystkie kolorowe nitki energii zniknęły zalane błękitnym strumieniem. Otworzyłam oczy, głośno wciągając powietrze. Coś było nie tak. Nie podobało mi się to miejsce. Trzeba znaleźć ten cholerny składnik i stąd spadać, mruknęłam do siebie. Rozejrzałam się w poszukiwaniu reszty drużyny. Czułam na sobie wzrok Olivera. Byłam wdzięczna, że za mną przyleciał, okazywał wsparcie na każdym kroku, ale zaczynałam czuć się jak mała dziewczynka, która nie mogła nic sama zrobić bez opieki i zatroskanych spojrzeń. Wstałam i ruszyłam przed siebie. Słońce opadało za horyzont, a jego promienie malowały niebo niczym impresjonistyczny malarz. Rozbiliśmy dwa namioty, dzieląc się na półcie. Ułożyłam się na boku, słuchając pochrapywania Ines, która zasnęła chyba od razu po zamknięciu powiek. Zazdrościłam jej, bo mój sen nie przychodził. Było gorąco i parno, a pot nieustannie spływał mi po karku. Co gorsza, przez cały czas towarzyszyło mi uczucie niepokoju, jakby coś kazało mi wyjść na zewnątrz. Sekundy zamieniały się w minuty, a sen nadal nie przychodził. Usiadłam i przetarłam oczy. W końcu poddałam się i wyszłam z namiotu. Noc była ciemna i cicha, a bezchmurne niebo pokrywały miriady gwiazd, mieniąc się lekko. Przed namiotem chłopaków siedział Eustachy i opierając głowę na rękach kołysał się w przód i w tył, przysypiając. Wyglądał tak niewinnie. Pokręciłam głową, gdy znów naszła mnie myśl, że to on mógłby być szpiegiem. Idź spać, wezmę Wartę. Wzdrygnął się i spojrzał na mnie nieprzytomnym wzrokiem. Jesteś pewna? Jasne. Zanim zniknął w namiocie, złapałam go za ramię. Czy coś ci grozi? Potrzebujesz pomocy? Zapytałam cicho, patrząc mu prosto w oczy. Jego powieki rozchyliły się w przerażeniu, ale po chwili uśmiechnął się ciepło. Nic, z czym sobie nie poradzę. Dzięki. Puścił do mnie oko, po czym wszedł do namiotu, zostawiając mnie samą. Smoki zniknęły z zasięgu wzroku, ale gdy się skupiałam, wyczuwałam energię Sulirada. Usiadłam na brzegu i zapatrzyłam się w jezioro. Tafla wody odbijała niebo zalane gęsto gwiazdami. Okrągły księżyc panował na niebie, oświetlając okolice. Mgła wznosiła się daleko, sprawiając, że nie mogłam odróżnić jeziora od nieba. Otaczające nas skały i wysokie drzewa zamknęły to miejsce jak skarb, którego trzeba pilnować przed resztą świata. Byłoby cudownie, gdyby nie to mrożące przeczucie, lekko kłujące między myślami, że coś tu nie pasuje. Już na tyle poznałam ten świat i swoją intuicję, aby wiedzieć, że coś musi być na rzeczy. Nagle po tafli wody rozeszła się fala. Zerwałam się na równe nogi. Nic nie zauważyłam, więc podeszłam bliżej. Stałam na brzegu, wpatrując się w napięciu, ale delikatne fale tylko uderzały o kamienie u moich stóp. Znów poczułam niewytłumaczalną siłę ciągnącą mnie w stronę wody. Kroczyłam przed siebie i dopiero woda zalewająca moje buty przywróciła mi trzeźwe myślenie. Zwariowałam. Już miałam zawrócić, gdy szarpnęła mną jakaś niewidzialna nić. Oddech ugrzązł w płucach jakby zalała mnie fala wody. Złapałam się za szyję, nieudolnie próbując nabrać powietrza. Zanim moja świadomość odpłynęła, zobaczyłam kształt wynurzający się z wody. Smoka, którego widziałam już wcześniej.